Program polskiego Radia minęła północ, jest piątek, 3 kwietnia. Krzysztof Zeblewski zapraszam na serwis Trójki. Pracownicy zus dalej okupują centralę. Dziś decyzja, czy będą protestować w święta. Dziewczynka wypadła z trzeciego piętra w Wadowicach. śmigłowiec zabrał ją do krakowskiego szpitala. Eurodeputowana francuskiej skrajnej lewicy przyłapana z narkotykami. Pracownicy ZUS-u kontynuują protest okupacyjny w centrali zakładu. Wczorajsze rozmowy z zarządem o podwyżkach zakończyły się fiaskiem. Jeśli dziś nie będzie porozumienia, protest prawdopodobnie zostanie zawieszony w sobotę na czas świąt. Rzeczniczka Związku Zawodowego Pracowników ZUS-u, Marta Markun, mówi, że protestujący czekają też na spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Finansów. Propozycje na dzień dzisiejszy z Zarządu Zakładu Bezpieczeń Społecznych, ze środków własnych to propozycja 200 zł. brutto to na etat. Wysłaliśmy pismo z deadline'em do Ministerstwa finansów, że nadal oczekujemy na przedstawiciela Ministerstwa Finansów i zostajemy tutaj dalej. Związkowcy domagają się wyższych płac i zmiany w organizacji pracy. W centrali ZUS-u jest około 30 osób wśród nich, przedstawiciele 12 związków zawodowych. Poważny wypadek w Wadowicach. Sześcioletnia dziewczynka wypadła z okna na trzecim piętrze. Na miejscu, na osiedlu dwudziestolecia Konstytucji lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Dziecko było w tym czasie pod opieką dwojga dorosłych, mówi Agnieszka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 doszło w nocy z 19 na 20 marca. Do podpalenia w mediach przyznała się wcześniej lewicowa organizacja, wskazując na motyw polityczny związany z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Śledczy podkreślają jednak, że sprawdzają także inne możliwe tło działania sprawców. Prokurator obu tym osobom przedstawił zarzut udzielenia pomocy innym osobom, bezpośrednim sprawcom, w podpaleniu tej hali należącej do firmy zbrojeniowej na terenie Czech. Jest to zarzut pomocnictwa do przestępstwa kryminalnego w postaci porpalenia, ale o charakterze terrorystycznym, a więc mające na celu zastraszenie wielu osób oraz skłonienia Republiki Czeskiej do zaniechania określonych czynności. Mówił rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Podejrzani nie przyznali się do zarzutów. Śledztwo prowadzone jest we współpracy z czeskimi służbami. Jan Olencki, Polskie Radio. Małżeństwa jednopłciowe domagają się realizacji wyroków TSUE i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Chodzi o obowiązek transkrypcji aktów małżeństwa zawartych za granicą. W tym temacie potrzebna jest presja, mówi Przemysław Walas z kampanii przeciw homofobii. Stoimy pod Pałacem Ślubów w mieście stołecznym Warszawa. W bardzo ważnym miejscu dla każdej pary, która chce wziąć ślub. Ale ten Pałac Ślubów, jak także akt małżeństwa jest niedostępny dla kilku tysięcy małżeństw, par jednopłciowych, które w Polsce nie są uznawane i nie są widziane przez prawo. Nad zmianą w dokumentach, by umożliwić transkrypcję, pracuje Ministerstwo Cyfryzacji. Obecne wzory używają określeń kobieta i mężczyzna, co uniemożliwia wpisanie małżeństw osób tej samej płci. Jedna z czołowych postaci francuskiej skrajnej lewicy przyłapana na posiadaniu narkotyków. Chodzi o propalestyńską aktywistkę i eurodeputowaną Rime Hassan. Parlamentarzystka była przesłuchiwana przez francuskie służby w innej sprawie, gdy odkryto przy niej nielegalną substancję. Z medialnych doniesień wynika, że funkcjonariusze znaleźli kilka gramów syntetycznego narkotyku w torebce eurodeputowanej. Miała ją przy sobie, gdy stawiła się na przesłuchanie w Paryżu. W związku z tym wszczęto wobec niej odrębne śledztwo, niezależne od tego, w którym została pierwotnie wezwana. Dotyczyło ono kontrowersyjnych wpisów w serwisach społecznościowych, w których miała wychwalać propalestyńskiego terrorystę. Rima Hassan słynie z kontrowersyjnych wypowiedzi na temat Palestyny i Izraela, przez co jest regularnie oskarżana o antysemityzm i pochwałę terroryzmu. Nie jest pierwszą przedstawicielką partii Francja, nieujarzmiona, przyłapaną na posiadaniu narkotyków. Dwa lata temu służby zatrzymały deputowanego tej formacji, gdy kupował nielegalne substancje za środki przeznaczone na działalność parlamentarną. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki.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 pod księżycem. Tajemnica to słowo klucz do tych dni, które przeżywamy, do tych dni, które dla jednych są dniami triduum paschalnego, a dla innych są dniami przygotowującymi do świąt rozmaicie przecież przeżywanych. Dzisiaj będzie rozmowa o tajemnicach religii, o siedmiu słowach, jakie padają z krzyża. Wejście w pewne misterium. A jutro... Będziemy rozmawiać o tajemnicach Wszechświata. Bardzo serdecznie na tę rozmowę zapraszam, bo jej bohaterem będzie Michał Heller, wybitny teolog, filozof, ale też kosmolog, z którym przygotowałem książkę zatytułowaną Siedem ważnych słów. I Michał w tej książce też mówi o tajemnicy, o tym, że Wszechświat jest tajemnicą, a my jesteśmy tej tajemnicy częścią. Zapraszam. Tak, Wojciechu, dziękujemy. Raz jeszcze. Tajemnica jest kluczowa w naszym doświadczaniu sakrum. Nawet jeżeli nie wierzymy w to, co pozaziemskie, ono i tak tam pozostanie no, nie do końca zbadane. Tym bardziej, że ani końca, ani początku nie ma. Nauka wydaje się bezradna w objaśnianiu nam wszechświata, szczególnie w rozwiązaniu zagadki nieskończoności. O tajemnicy zatem postanowiliśmy porozmawiać tej nocy zaczynającej piątek w kalendarzu zwany Wielkim. A o otwarcie wydania poprosiliśmy jednego z naszych gości jutrzejszego wieczoru w Trójce, Wojciecha Bonowicza. Przypomnijmy autora książki Michał Heller, Siedem ważnych słów. I znów, nawet jeżeli nie wierzymy, nie przeżywamy tego czasu religijnie, Zaryzykujmy proszę i bądźmy razem do godziny drugiej. Gość, dodam specjalny, jest osobą duchowną. Czekając na niego proponujemy pierwszy utwór muzyczny w cyklu Słowa, Słowa, Słowa. Tyle, że mamy tylko to jedno słowo, tajemnica, oczywiście. Jestem zmęczony. Zmęczony wędrówką. Samotnie jak jaskółka w deszczu. I tym, że nigdy nie miałem przyjaciela, żeby mi powiedział skąd, dokąd i dlaczego idziemy. Głównie jestem zmęczony tym, jacy są ludzie dla siebie. Zmęczony jestem tym bólem na świecie, który czuję i słyszę codziennie. Za dużo tego. Taki niespodziewany początek. Cytat i muzyka z filmu Zielona Mila. Skoro tajemnice uczyniliśmy tematem tej nocy, każdy, kto widział film, ma szansę pomedytować nad tą adaptacją powieści Stephena Kinga. Kto nie widział, no może odkryje piękno tego, co usłyszał. A zapraszamy my, czyli Elżbieta Różycka, Wojciech Doroż oraz Michał Żołądkowski i ja, BM. Michał zaproponował dla słowa tajemnica, oczywiście muzykę bez słów, filmową właśnie, tak żebyśmy sobie mogli sami rozszyfrowywać różne kody. I jest już z nami brat Dariusz Tubacki. Witamy. Witam serdecznie pani redaktor, witam wszystkich radiosłuchaczy. Dodam, witamy sąsiada z kościoła przy ulicy Łazienkowskiej w Warszawie i yy, po raz pierwszy, zatem to jest debiut no, o tej porze, w każdym razie w tym studiu, także zobaczymy jak sobie brat poradzi. Bardzo dziękuję za zaproszenie, yy, bardzo miłe sąsiedztwo. <śmiech> tak, tak, my też tak uważamy, odwiedzamy się, od, znaczy odwiedzamy, jeszcze raz, chodzimy w tamtą stronę dosyć mm -hmm. często. Yy, przybywa brat do nas ze wspólnoty, której już sama nazwa brzmi tajemniczo. Jak najkrócej mógłby nam brat Dariusz powiedzieć co kryje się pod tą nazwą, ale najpierw jak ona brzmi w pełni. Mhm. Tak, należy do wspólnoty, której pełna nazwa wygląda następująco. Monastyczne wspólnoty jerozolimskie. I? I. Pierwsze pytanie, które zazwyczaj pada, czy mamy klasztor w Jerozolimie? I pierwsze zdziwienie, jakie zazwyczaj jest, odpowiedź jest negatywna. Nie mamy wspólnoty w mieście w Palestynie. Nie jesteśmy tam obecni. A Jerozolima, do której nawiązuje nazwa naszych wspólnot dotyczy tego miasta, które pojawia się na końcu apokalipsy. Tej Jerozolimy wstępującej już z nieba od Boga ku ludziom. I e, to jest miasto, do którego staramy się nawiązywać e, w nazwie naszej e, wspólnoty, ale tam są dwa jeszcze inne człony tej nazwy, monastyczna i wspólnoty. O. Co wcale nie jest takie proste, też przetłumaczyć, zwłaszcza ten rzeczownik wspólnota z francuskiego, bo pochodzimy z Francji, w haternity. Trudno to tak przełożyć bardzo prosto na język polski, zdecydowaliśmy się na wyraz wspólnota. No i ona dotyczy tego, że po prostu mieszkamy razem, jako bracia w naszym klasztorze siostry w swoim klasztorze obok e, i tu na Łazienkowskiej e, często spotykamy się, żeby modlić się wspólnie, zapraszać wszystkich, którzy chcą też e, zrobić taki chwilę breaku sobie e, w drodze z pracy lub do pracy. Tu na Rozbracie, wie pani redaktor, pewnie bardzo dobrze jak wielki węzeł komunikacyjny tutaj jest. I to jest bardzo dobre, żeby właśnie na chwilę się zatrzymać i, i mieć taką chwilę czasu dla siebie, dla adoracji, więc to jeśli chodzi o wspólnoty. E, no i dość trudny przymiotnik monastyczny, co znaczy być mnichem, co znaczy być e, e, monosem, monachosem. E, to jest bardziej związane już z samą duchowością, czyli chodzi o to, że nie mamy jakiejś bezpośredniej misji jak, nie wiem, na przykład Dominikanie, którzy głoszą Słowo Boże, czy, czy jakieś zakony żebracze, czy szpitalne. Pierwszą misją mnicha jest bycie dla Boga, bycie dyspozycyjnym dla niego w życiu kontemplacyjnym, w życiu wiary. A inne wszystkie działalności są jakoś wynikiem tego, jak on przeżywa swoją relację do Boga. Więc tak pokrótce opisałbym tę nazwę Monastyczne Wspólnoty Jerozolimskie. Braternité, ale nie może być braterstwo? To tak zbyt ogólne, tak? Czy zbyt świeckie? Braterstwo, bractwo, to o, jest bractwo. Bardzo, bardzo skomplikowane. Również na poziomie kanonicznym. Braterstwo dotyczy jednego z trzech jednej z trzech zasad Republiki Francuskiej, no to więc tak. to nie pasowałoby za bardzo. Nie? Chociaż we francuskim to jest właśnie to, w no to. tak. Jeśli chodzi zaś o bractwo, ono jest już jakby za Rezerwowane tak, dla pewnego rodzaju y, wspólnot, bractw, nie wiem, kurkowych, bractw mm -hmm. takich czy innych, więc tu było bardzo y, ciężko y, wstrzelić się z tłumaczeniem, żeby dobrze oddać to, co chcemy. I ostatecznie ta nazwa wspólnota jakoś nam spasowała, zwłaszcza, że nie dotyczy ona już właściwie tylko samych braci i sióstr, ale niezwykle ważnej wspólnoty, jaką dla nas są też osoby świeckie, które są wokół nas, które przychodzą się modlić, czy na adorację, która jest dzień i noc tutaj na Łazienkowskiej. Więc to jest rzeczywiście jeszcze liczba mnoga wspólnoty. Nie tylko chodzi właśnie o braci i siostry, ale też o wspólnoty świeckich, które też każda w swoim stylu, każda w swoim programie czasowym spotykają się tutaj na Łazienkowskiej w tym naszym Malborku. No tak, bo dla Państwa, którzy mieszkają w pobliżu, informacja, że no... Tak nazwaliśmy. ze względów, no, Chociaż historia tej budowli tego kościoła jest dosyć skomplikowana, też tragiczna mm. na pewnym tak. etapie, ale o tym dzisiaj nie damy rady opowiedzieć. Mm. Może kiedyś, jak Państwo wyrażą zainteresowanie. Powiedzmy, że poza tym, że to jest noc wielkopiątkowa, no to tutaj mnóstwo rozmaitych, że tak powiem, skojarzeń mamy. NASA podała, że tam Artemis krąży i przed godziną drugą, tak, Wojtku? Tak. Przed godziną drugą już znajdzie się na orbicie księżyca, a z kolei w tej sferze sakrum u braci, zakończyło się właśnie oficjum, a to też szczególna taka forma. Nieczęsto używamy tego określenia, nawet jeżeli chodzimy do kościoła. Tak, dotyczy ona liturgii, czyli tak, zestaw takich obcych słów, Tak, liturgia, oficjum, jedno z łacina, drugie z greki, na odwrót. W każdym razie jest to bardzo ciekawe doświadczenie, gdy modlitwa staje się pewną częścią ramową życia tak jak macie ramówkę tutaj w programie o, tak brawo. tak mamy ramówkę powiedzmy życia modlitwy. I to może być dość intrygujące, wręcz nawet bulwersujące, że zazwyczaj w naszym subiektywizmie myślimy, że jak chcę się modlić, to będę się modlił, tak? Jak mam na to ochotę, czy jakąś, jakieś pragnienie, no to wtedy je zrealizuję. A tutaj poddać się pewien, pewnej ramie, pewnej strukturze modlitwy, która ma swoje godziny stałe i powtarzające się, Wprowadzające często w monotonie. Nie mylić z monastycyzmem. Tak, to, e, to właśnie jest bardzo takie bulwersujące, a z drugiej strony bardzo e, poszukiwane dzisiaj te wszystkie rutyny, te wszystkie e, zdrowe style życia one tak naprawdę próbują nadać właśnie ramy życiu człowieka, które trochę się zaczyna rozjeżdżać. No i to jest bardzo ciekawe, że w życiu Kościoła monastycyzm od wieków już proponuje takie formy terapii długoterminowej, można by powiedzieć, na całe życie, hmm. gdzie można rozpocząć to, to, to odnawianie swojego życia właśnie przez wejście i przyjęcie na początku może trudnych tych ram, że Trzeba wstać o tej i o tej godzinie, iść do kościoła, modlić się. No ale tutaj właśnie w Warszawie mamy tą wielką radość i pewnego rodzaju challenge, skoro jest adoracja, dzień i noc i ludzie z całego miasta przyjeżdżają, żeby pobyć trochę przed Najświętszym Sakramentem, no to takie wstawanie raz na jakiś czas, w trzy, cztery, pięć razy dziennie do modlitwy to nie jest żaden wyczyn, tak? zwłaszcza, że się mieszka na miejscu, tak? No tak. więc to jest wielki komfort. Więc tutaj taka bardzo ciekawa historia. No i później to oficjum zaczyna być częścią mnie. Już w pewnym momencie nie potrzeba żadnej specjalnej e, rutyny, żadnego specjalnego e, wysilania się czy dyscypliny takiej źle pojętej. E, po prostu to się dzieje naturalnie e, i, i nawet to jest chyba najbardziej uwalniające. Idę na modlitwę, nie muszę się pytać czy mi się chce, czy mi się nie chce, czy mam akurat e, taki vibe czy nie. Po prostu idę i nawet nie pytam się, czy ja coś z tego mam. Chodzi tu o to właśnie, czy, czy Bóg z tego coś ma, czy wspólnota Kościoła coś z tego ma. A jeśli ja sam przeżyję to w miarę konstruktywnie, to jeszcze tym lepiej. Więc myślę, że to jest takie ciekawe zaproszenie dla współczesnego człowieka, chyba bardziej palące niż kiedykolwiek indziej, żeby dzisiejsze takie współczesne życie, no obramować jakoś mimo wszystko. Nie? To nie jest przeciwko wolności, to jest wydaje mi się właśnie wyrazem wolności, że możemy takie, a nie inne ramy sami sobie narzucić. Nie? Tak jak w życiu małżeńskim, czy w życiu zawodowym. Pani też musiała dzisiaj tutaj przyjść i, i nie spać, żeby tą audycję prowadzić. Tak? To są konkretne obowiązki. tak? I... Poniekąd też mieszkam tutaj. Więc... A, no to tym lepiej. To, tym lepiej. Więc, więc widzi pani i, i, i drodzy państwo, pewne ramy potrzebujemy, żeby żyć i one nie zawsze znoszą naszą wolność, wręcz ją afirmują często. Mm, fantastycznie brat opowiada, ale tutaj temat główny na nas czeka. Mm. Powierzyliśmy bratu zadanie z założenia niewykonalne, bo istotą tajemnicy owej e, misteriów jest ukrycie, a my prosimy o próbę odsłonięcia Odkrycia? Po co? No po to, by móc zbliżyć się bardziej, czy jeszcze bardziej do tego, co duchowe, no bo ta sfera nas tej nocy akurat szczególnie interesuje. Może państwo mają ten etap za sobą, na przykład państwo, którzy należą do tej części świeckiej wspólnoty, no ale my jednak podjęli. Podej Podejmujemy takie ryzyko, że, yy, yy, że to może być mniejszość. No i yy, to ryzyko dotyczy wtajemniczenia, czyli takiego wejścia w tę tajemnicę, no oczywiście słowami, za pomocą ludzkiego umysłu i tak dalej. Yy, pierwsza przeszkoda na tej drodze, jak przygotowywałam się, zorientowałam się, to są dogmaty, które Kościół podaje do wierzenia. Zatem no, jakie my mamy szanse w starciu z dogmatem? Mhm. Tak. E, zacznę od tej, tego odsłonięcia tajemnicy, o którym pani redaktor mówiła, bo ono właściwie po raz kolejny zaprasza nas do e, zauważenia tej e, Jerozolimy stępującej z nieba. To może brzmi tak e, niepołączone, ale już tłumaczę, gdzie jest link i to bardzo wyraźne. E, otóż e, apokalipsis e, po grecku to jest właśnie odsłonięcie. E, to jest właśnie od, I odsłonięcie tajemnicy. Odsłonięcie ma sens e, wtedy, gdy coś jest zakryte, gdy coś jest e, niejawne. Gdy coś jest ukryte w krypcie, ento krypto. Tak? Więc to jest fajne też po grecku w nowożytnym, jak jest w restauracji na przykład taki klosz, który zasłania danie, właśnie odsłonięcie tego dania. To jest właśnie apokalipsis. Nie? Właśnie to jest trochę coś, co chciałbym pani redaktor i tutaj państwu do czego zaprosić. Nie? No i może być tak, że właśnie doświadczamy w jakiś sposób osobiste tego odsłonięcia, odsłonięcia w jakimś przeżyciu duchowym, w jakimś przeżyciu niekoniecznie religijnym. Po prostu jakieś przeżycie piękna, czegoś cudnego. Dla mnie muzyka jest niezwykle ważna. i Na przykład zespół Pink Floyd, nie, niezwykłe <śmiech> historie tutaj mam. I, I to piękno często przemawia do, do każdego. I ono jest pierwszym takim odsłonięciem. I być może takim nieskodyfikowanym w nauce Kościoła, ale jednak dogmatem, że Bóg działa pięknie, stworzył nas pięknymi i w sposób niezwykle piękny stara się nad nami czuwać, choć nie zawsze to się udaje i nie z jego winy. Często po prostu sami tego piękna unikamy i stajemy się szpetni w taki czy inny sposób, ale samo, sama pamięć o tym, E, chyba jest bardzo zdrowa, e, gdy patrzymy na człowieka pozytywnie, bez względu, czy, czy on jest mi e, życzliwy, czy nie. Czy on e, należy do wspólnoty Kościoła, czy nie. Samo spojrzenie e, nadające piękno temu człowiekowi, a może nie nadające, bo on nie ma, tylko po prostu uznające, że ten człowiek to piękno w sobie ma, bo Bóg je mu tam e, e, zainstalował, jeśli <grym> można tak brzydko <grym> powiedzieć, no to, to rzeczywiście zupełnie inaczej brzmi rozmowa i spotkanie. Nie? I to jest bardzo ciekawe. Od dłuższego czasu przekonuje się, że mamy z tym bardzo duży problem z uznaniem piękna w sobie. E, dużo łatwiej przychodzi nam uznać w sobie coś brzydkiego i coś bardzo niedobrego, e, jakby nawet jest to e, jakoś naturalne e, wbrew naturze. I czasem potrzeba niezwykle dużo energii, żeby ten pierwszy dogmat nieskodyfikowany w kościele odkryć, dogmat piękna. Więc tutaj chyba taki pierwszy, pierwszy punkt, o którym sam chciałbym powiedzieć, to właśnie to, że samo doświadczenie piękna estetyki czy w sztuce, czy w jakichkolwiek innych formach, ale też w bardzo prostym spotkaniu, w wielkich, po prostu w spojrzeniu, w, w byciu razem, to coś mówi. I nie tylko o człowieku. Gdy się wsłuchać w to piękno, tam pojawia się coś dużo głębszego i właśnie tak jak te ramy najpierw e, uznajemy, że ona jakoś e, zabiera nam wolność, a później wewnątrz okazuje się, że to piękno, tą wolność nam potęguje i daje nam dużo więcej wolności niż nawet się spodziewaliśmy i może tego się najbardziej boimy, e, tej naszej własnej wolności, więc chyba to jest pierwszy problem właśnie z tym, z tym dogmatem. Inne dogmaty no już dotyczą bardziej zawartości wiary lub, lub jej przeżywania. Często myślimy w taki sposób, że, że chodzi tu o jakiś konkretny zakres treści, które nie wiem trzeba poznać na pamięć i po prostu znać. A tutaj odwołam się do jednego z moich mistrzów teologii, ojca Bernarda Sesbuet, to jest taki francuski jezuita, już nieży, nieżyjący, w bardzo pięknej książce o, właśnie, o wierze w XXI wieku. Chyba taki tytuł nosi. Właśnie napisał, że depozyt wiary nie dotyczy tylko treści, ale właśnie formy. Zwłaszcza formy, czyli gdy przeżywam moją wiarę, to muszę otworzyć Pismo Święte, żeby zobaczyć, jak przeżywali to apostołowie, czy uczniowie, czy niewiasty chodzące z Jezusem. I tu nie chodzi o dogmaty, bo w Piśmie Świętym samych dogmatów tak bezpośrednio nie ma wyeksplicytowanych. To jest kwestia późniejszych soborów. Tak. Ale doświadczenie Kościoła, doświadczenie Chrystusa, doświadczenie Maryi, to poprowadziło tych ludzi z Galilei do tego, żeby ich organizacja, jeśli można tak nazwać Kościół, ich wspólnota bardziej, to tutaj pasuje, uh -huh. potrafiła tak dokładnie sprecyzować o co chodzi Panu Bogu w tej kwestii zbawienia, i tak naprawdę o co chodzi nam w człowieczeństwie, gdy tego zbawienia szukamy w taki czy inny sposób. Tu nie zawsze chodzi też o, o doświadczenie takiej wiary bezpośrednio przeżywanej w konkretnej wspólnocie. Na pewno te poszukiwania są bardzo intensywne dzisiaj. Każdy szuka na, swoją, na, na swój sposób w miejscach, gdzie gdzie uważa za stosowne, no a według mnie i w moim doświadczeniu ja znajduję to doświadczenie właśnie w przeżywaniu wiary w Kościele, wbrew wszelkim trudnościom, które się z tym wiążą mm. i też właśnie zastanawiam się, czy tutaj nie jest zbyt łatwo sam nie, nie wchodzę na to, żeby zaprzeczyć piękno. Tak z założenia. Nie? Jeśli to zrobię, no to nie ma już rozmowy. To, to z nikim nie mogę nawet sam ze sobą stracę kontakt, jeśli zaprzeczę piękno w punkcie wyjścia. No i teraz tutaj musimy chyba dużo czasu, czasem całe życie, siedzieć i czekać, aż damy się przekonać temu autorytetowi piękna. Że poddamy się, że myliłem się co do braku piękna we mnie, co do braku piękna w Tobie, co do braku piękna w Bogu. E, a to jest chyba najpiękniejsze wbrew wszystkiemu takie właśnie poddanie się. Więc tutaj tak bym, tak bym to pierwsze hmm. pytanie, nie wiem czy w miarę wyczerpująco, na pewno nie, ale, ale tak bym widział ten, ten dogmat. Na pewno też przychodzi mi na myśl tutaj to stwierdzenie Dostojewskiego, że piękno zbawi świat. Bardzo się boję zawsze tego stwierdzenia i już tłumaczę dlaczego. Bo każdy inaczej rozumie piękno, każdy inaczej rozumie zbawienie, i każdy inaczej rozumie świat. I hasło jest świetne, trzeba przyznać, chociaż w kontekście książki ono jest dość skomplikowane i wcale nie takie jednoznaczne. Ale właśnie wieloznaczność tego sformułowania od wielu, wielu już lat mówi mi, żeby ostrożnie do niego podchodzić i przynajmniej sprawdzić kontekst, w jakim ono się pojawia. Hmm. Muszę powiedzieć, że tutaj też doszło do jakiegoś swoistego działania kosmosu, ponieważ użył brat dwóch słów, które są dla nas ważne. Ten kolega, który przygotował muzykę, Michał, powiedział, słuchaj, tajemnica tak, ale nazwijmy to tak, no, oczywiście, za tytułem filmu, wielkie piękno. Piękno. I tak chodził za mną z tym pięknym, Ja wybierz tajemnica no", i tak dalej. Natomiast y, za moment będę prosiła o rozwikłanie jakby zagadki, czy właśnie y, objaśnienie, czy, nie wiem jeszcze jakiego użyć czasownika, y, rzeczownika w tym przypadku. Y, łaski wiary. I słowo wiara też pojawiało mhm. się wielokrotnie w tym, co brat mówił. Czyli, no może po prostu złapaliśmy takie swoiste porozumienie. Mhm. A tak nie znaliśmy się wcześniej. Mhm. Ojciec, nie, proszę, brat nie zna Michała, ja nie znałam brata. Mhm. Brat I tak dalej. A więc proszę państwa, teraz będzie drugi temat filmowy nocy. Tytuło nie wypada nawet podawać, a brzmi symptomatycznie Elu. Jeden z najsłynniejszych tematów filmowych Enio Morricone. A w studiu Trójki w noc wielkopiątkową gościmy brata Dariusza Tubackiego. Wielkopiątkową dla tych, którzy wierzą. Jeżeli nie wierzymy, o właśnie. A jeżeli wiara jest łaską, proszę brata Dariusza, łaską nie wszystkim daną, o, o, od razu Powiem, co jeszcze mnie niepokoi, mhm. i potem już będę grzecznie słuchać. Tutaj skojarzenie z predestynacją. Mhm. Dlaczego Judasz zdradził, a Jezus cierpiał. Nie mogłoby bez tej okrutnej historii dokonać się przepiękne zbawienie. Przypominamy, predestynare, przeznaczenie z góry, czyli jaka jest wina Judasza. Um, i jaka jest wszechmoc syna w stosunku do ojca? Przecież mógł zaproponować zupełnie mm -hmm. inną opcję. Po... Wiara. Mm -hmm. Tajemnica wiary, mm -hmm. proszę brata, okay. powtarzam. Potężne pytania. Dora na pewnie byśmy z wszystkimi <grym> się nie obrobili, ale myślę, że warto się w nie wsłuchać i się zastanowić nad nimi. Więc może zacznę od e, tego paradoksu wiary lub łaski wiary. Wspomniała pani redaktor, że ona nie, nie dotyczy wszystkich. E, polemizowałbym z tym, tylko już tłumaczę na czym to polega. E, chodzi o to, że wiara jest e, według niektórych myślicieli, teologów, ale też filozofów, pewnego rodzaju porządkiem poznania. I nie chodzi tutaj o wiarę w Boga, czy wiarę w Chrystusa, czy, czy w jakie inne dogmaty, o których mówiliśmy poprzednim razem. Chodzi o porządek poznania. I przez lata miałem to w głowie, ale nie rozumiałem tak naprawdę o co w tym mhm. chodzi. Aż w końcu w mojej takiej dziwnej wyobraźni, zbyt aktywnej czasem, zauważyłem, że... Ja muszę uwierzyć w to, że mieszkam w Polsce, bo ja nigdy Polski na oczy nie widziałem. Nie wiem, czy pani widziała kiedyś Polskę, albo e, któryś e, z radiosłuchaczy może widział Polskę. Nie. E, ja nie. E, ja też nie. E, nie jest to ewidentne. tak? E, musimy uwierzyć, że taki kraj jak Polska istnieje, mamy wiele ku temu e, przesłanek i dobrze, ale nie możemy pokazać palcem, o, to jest Polska. E, tak, żeby objąć wszystko, co Polską jest. Nie? To jest mm -hmm. bardzo skomplikowane. Idź, moż można iść dalej, ta myśl bardzo daleko mnie poprowadziła. E, skąd pani wie, jak pani ma na imię? <śmiech> <śmiech> to jest bardzo ciekawe pytanie. Nie? To tak. jest, również wynika z wiary. To nie jest wiedza udowodniona. Mogę, owszem, pokazać mój dowód osobisty, ale skąd ja mam pewność, obiektywną, naukową, empiryczną, że to jest moje imię. Ja musiałem uwierzyć moim rodzicom, że takie imię mi nadali, przyjąć je jako własne i zacząć samemu wierzyć, że noszę takie, a nie inne imię. Nie? Więc ta wiara ma bardzo szeroki zasięg, du dużo szerszy niż moglibyśmy sobie początkowo przyjąć jako, jako punkt wyjścia. Wszystko, co w szkole usłyszeliśmy, na studiach, to wszystko jest w większości na wiarę. Sama wiedza empiryczna, taka z doświadczenia jest bardzo wąska w swoim zakresie, więc to, to, ta łaska wiary jest dużo szersza niż moglibyśmy sobie wyobrażać. No ale nie chcę uciekać od pani pytania. Ale zawęzimy teraz mhm. to, to słowo wiara do wiary w Boga. No, w, tak, w, w, tak, tak. W, tak, mhm. wartości wyższe. Mhm. Jasne. Pozaziemskie. O. To, czy można by to utożsamić wiarę Boga, w Boga z wiarą, z wartościami, to też jest kwestia jeszcze do, do dyskusji, ale rozumiem Pani pytanie. Wracamy do, do, do wiary w Boga jako, mhm. jako doświadczenia. E, religijnego. To jest pierwsza trudność, która też chyba już nie tylko we współczesnym świecie, ale już od XVIII, XIX wieku od Schleiermachera rozpoczyna się myślenie, a tak naprawdę redukowanie doświadczenia religijnego do uczucia. Czyli, że ja muszę doświadczyć jakiegoś uczucia E, w, o jakiejś zawartości religijnej lub związanej z religią. Na przykład przyjdę sobie, e, prze, przesiadam się na rozbracie każdego dnia, no to wstąpię na chwilę do, do kościoła na Łazienkowskiej, zobaczę co to da. No i może jakieś doświadczenie wiary właśnie w kontekście uczucia jakiegoś dobrostanu, czy jakiegoś wyciszenia, czy jakiegoś uspokojenia. Takie rzeczy się zdarzają i owszem, ale to byłoby też zbytnie zawężenie już. Nie? Mhm. Więc myślę, że ta łaska wiary w Boga, o której już chcielibyśmy porozmawiać, ona dotyczy bardzo konkretnego wejścia w relację. Nie chodzi tutaj, czy ja będę wierzył w takie, czy inne dogmaty, czy będę tylko chodził do Kościoła. One są, to, to jest wynik później dopiero tego, czy będę z kimś w relacji. Nie? I większość osób myśli, że tu chodzi o moją relację do Boga. I właściwie trudno byłoby z tym polemizować, tylko że moje doświadczenie przeczy temu, twierdząc, że chodzi tu o relacje, o odkrycie relacji Boga do mnie. Czyli że tak jak właśnie w Nowym Testamencie, jak się przeczyta go w taki sposób, ci uczniowie, którzy tam doświadczyli spotkania z Panem Jezusem, odkryli, że Bóg jest w jakiejś relacji do nich. I to, jest, to było game changer. W ogóle wszystko to zmieniło w ich życiu. Więc tutaj dotykamy tego drugiego tematu, o którym pani mówiła, predestynacji. Mm -hmm. czy, czy to każdy jest wybrany i nie mamy wpływu na to, że to doświadczenie będzie naszym udziałem. No Tu jest walka poglądu determinizmu z indeterminizmem. Tak? Jeśli wszystko jest zaplanowane i wszystko jest zdeterminowane, no to wtedy oczywiście to jest łaska dla wybranych. tak? Tylko czy z takim poglądem można się zgodzić? To jest ważne pytanie. Jeżeli wszystko jest zdeterminowane w moim życiu, no to nie ma przestrzeni na moją wolność. Ja nie mogę wybierać, a nawet jeśli wybieram, to tylko mi się wydaje, że wybieram, bo tak naprawdę mam to wszystko już w takim jakimś fatum współczesnym zapewnione. Więc tutaj myślę, że warto jednak popolemizować sobie z tym poglądem determinizmu i spróbować wyjrzeć, co tam się poza nim kryje, no i gdy w taki sposób popatrzymy na nasze życie, że jednak dość spora część, nie wszystko, ale spora część rzeczy, których doświadczamy, zależy jednak od naszej wolności, bo mogę zdecydować, jak przeżyję ten wieczór i tę noc i to, co, to czego doświadczę, będzie skutkiem tej mojej decyzji, niczym innym, tak? Więc tutaj od mojej decyzji zależy, czy ja będę szukał tego spotkania. Nie? czy ja otworzę się na to spotkanie. Yy, I to jest bardzo ciekawe. To tak jak z poznawaniem ludzi. Nie? Yy, możemy się spotkać, możemy się poznać i to może nic nie wzbudzić w nas. A może yy, zechcemy się spotkać jeszcze raz. Yy, mo może zechcemy porozmawiać jeszcze bardziej. Coś nas zaintrygowało, coś nas zaciekawiło. I to jest tajemnica właśnie spotkania Boga i człowieka. Yy, pierwsza to, czy my spotkamy Boga, to jest pytanie, czy jesteśmy wystarczająco otwarci, wrażliwi, czy szukamy właśnie w naszej wolności takiej sytuacji, czy nie. I to dotyczy czasem też osób wierzących, nie, nie ma się co łudzić. Tak? Ale, ale często sam przecież łapie się na tym, że żyje tak, jakby Boga nie było, na przykład. Nie? A, a tutaj, gdy się wejdzie w taką konkretną relację, to co trochę mówiliśmy na początku, wejdziemy w te ramę, w tą ramówkę, jak to mhm. nazwaliśmy sympatycznie, no to to zaczyna nabierać konkretnych kształtów i zaczynam traktować serio Boga, który jakoś ingeruje w moje życie właśnie przez taki, a nie inny plan zbawienia. I to jest bardzo ciekawe pytanie, jakie pani zadała. Jeśli dobrze spamiętałem, chociaż Judasz był wcześniej, czy Bóg musiał zbawić w taki sposób? Właśnie, nie? Mhm. to zaraz do tego może dojdziemy, ale właśnie, gdy się otworzę na, na, na tą drugą osobę no to wtedy znowu ta nasza wolność jakoś zaczyna pracować w nas bardziej. Nie? Gdy poznają się młode osoby ze sobą, czy wiążą w związek. Nie? No to jest moment, w którym spotkanie zmienia moje życie. Nie? I to, owszem, musi mieć jakieś ramy, sztywne, konkretne, jasne i wyraźnie wyznaczone, ale sama zawartość nie może być taka ramowa i, i, i tylko punkty dnia. To musi być przeżywanie relacji konkretnych. Nie? No i tutaj wydaje mi się, że to jest najważniejszy moment tego, co pani nazwała predestynacją, czyli, że każdy z nas jest w jakiejś relacji, nawet jak jesteśmy najbardziej samotnymi osobami, a można takimi być nawet w tak dużym mieście jak Warszawa, mhm. to i tak jestem w relacji do siebie samego, wcale niełatwej e, relacji" później mogę odkryć tą relację, że Bóg jest w relacji do mnie, mogę ją odrzucić, mogę ją przyjąć. Gdy ją przyjmę, to ja zaczynam być w relacji do Boga, nie? Więc to zaczyna jakoś działać, mieć jakieś swoje własne naturalne życie i, i, i przebiegać normalnie. No i wróćmy do, do Judasza, tak? Bardzo trudne pytanie. No, właśnie, bo ja nie miałam na myśli ludzkości całej, mm. bo, bo znaczy, miałam pokusę taką, mm. ale odrzuciłem ją, bo chodziło mi o to że Judasz jest właściwie ofiarą. Znaczy w mojej takiej interpretacji bardzo swobodnej jest mm. ofiarą. Że był swoistym instrumentem w mm. ręku najwyższego, żeby to się mogło dokonać. Czyli mm. on sobie go wybrał, no i ten bidak nie, e, nie miał szerokich horyzontów, nie był jakimś wyjątkowym mm. intelektualistą. Po mm. prostu wykonał jakby <grych> swoją misję. Mm -hmm. e Tutaj byśmy weszli z powrotem, przyjmując to, co pani powiedziała, w kontekst determinizmu jednak. No, nie? No, no tak. Więc pozwolę sobie troszkę po polemizować, chociaż bardzo rozumiem pytanie, bo ono też mi sens oczu spędzało przez lata. Dlaczego tak? I nie mam konkretnej odpowiedzi. Pytanie Judasza w teologii jest cały czas otwarte i jest bardzo ciekawe, choć zaraz spróbujemy choćby w kilku punktach się nim zająć. Tak, żebyśmy zdążyli wszystkie siedem dzisiaj tak, tak, omówić. Tak, jest dużo rzeczy. Tutaj widzę rozpiskę, jest bardzo ciekawe teksty i pytania, ale, ale musimy spróbować chociaż oddać słuszność każdemu z nich. Tak, więc bardzo ważne pytanie, tego determinizmu, w którym momencie on upada. I to jest bardzo ważny moment w Nowym Testamencie, praktycznie w każdej Ewangelii jest podkreślone, że gdy Jezus podczas ostatniej wieczerzy powiedział, że któryś z uczniów go zdradzi, wszyscy byli niepewni, kto to jest. Mhm. To nie było tak, że wszyscy wiedzieli, że to Judasz jest i że on był na jakimś poziomie tak niskim, że było pewne, że to on. W każdej prawie Ewangelii, jeśli się nie mylę, chociaż nie sprawdzałem dzisiaj, jest moment, że uczniowie byli niepewni, o kim on mówi. Na obrazie Leonarda widać hmm. tę niepewność. Tak, tak. I, i to jest hmm. mega ważne. Gdy wejdziemy w tą niepewność trochę, e, która zaraża nas samych trochę, że e, czyżbym ja, panie, i to tak osobiście można przeżyć, wtedy e, najpierw wychodzimy z tego determinizmu, że to nie musiało tak być. Nie? I że wolność Judasza była taką samą wolnością, jaką miał Piotr, jaką miał Jan, jaką mieli wszyscy uczniowie, Jezusa. I drugi tam moment jest też bardzo ważny w tej Ewangelii właśnie, który opisuje wydarzenia, które wspominamy w liturgii właśnie tej nocy, w czwartek wieczorem, a przed piątkiem rano, pojmanie Jezusa. No i tam mamy, ma miejsce też jedna bardzo ważna rzecz, gdy Święty Piotr wyjmuje miecz i uderza, e, odcina ucho e, sługę najwyższego kapłana. Poza symbolicznym, biblijnym znaczeniem tej e, historii jest bardzo konkretne e, doświadczenie. On, Piotr nie chciał uciąć ucha temu e, panu. On chciał go zabić. tak? Więc mamy zdradę, usiłowanie morderstwa i to jeszcze nie koniec. No i wszyscy uczniowie go opuścili, łącznie z umiłowanym uczniem. Nie? Więc to jest bardzo ważny taki pierwszy punkt, taka porażka wiary mojej osobistej. Gdy przychodzi co do czego, zaprę Jezusa, zapresie Boga, zapresie piękna, zapre się, e, kosmosu, bo e, okoliczności nie sprzyjają, więc uciekam. No a co ten biedny Judasz później Zrobił często i na obrazie chyba też tak jest, że jest tam ta sakiewka i najczęściej tak się tłumaczy, że on, że on z powodu chciwości wydał Pana Jezusa. No to jest bardzo kiepski argument w ogóle. Bo gdyby chciał zarobić, jeśli można by to tak nazwać, to na pewno nie przyłączyłby się w ogóle do Jezusa. Miał dużo więcej możliwości w tamtym czasie nawet. Mógł zostać celnikiem. To była świetna praca wtedy. Tyle, że moralnie dość obciążająca. Mm -hmm. Jeśli chodzi zaś o wykształcenie, to według niektórych biblistów to on był najbardziej wykształcony, tak. Bo jako jedyny chyba z uczniów lub jeden z niewielu pochodził z Judei. Kariot bodajże jest w Judei jeśli się nie mylę, chociaż bibliści pewnie mnie tu poprawią, więc to on odstawał, ale in plus. Aha. I to jest bardzo ciekawe, więc to jest właściwie echo tego, co się dzieje w świecie duchowym między Chrystusem a Lucyferem. Tak. E, mamy dwie postaci konkurujące i bibliści wracając do Judasza, właśnie na tym trochę polega cały problem, że Judasz nie z zawiści, bo przecież trzy lata, e, czy nawet dłużej chodził z Jezusem, był mu wierny, e, przez długi czas... E, był jego uczniem i nie z chciwości go sprzedał, bo i też niewiele na tym zarobił, a pieniądze oddał, jeśli dobrze przeczytamy Ewangelię. I jedną z takich teorii, która najbardziej mi odpowiada, jest to, że on e, słysząc te bardzo trudne i dziwne rzeczy, które mówił Jezus, takie rzeczy, które uzurpował sobie, podkreślając jak gdyby, że jest Bogiem. To w w uszach, radiosłuchacze są wrażliwi, więc to, to na pewno słyszycie. W uszach ówczesnego człowieka to było coś bardzo mocnego. Tak, Przychodzi człowiek, Galilejczyk i mówi, że właściwie jest synem Boga. Jest mu równy we wszystkim. Ojciec jest we mnie, ja jestem w ojcu. To musiało wzbudzać potężne... Emocje na pewno, potężne fale wątpliwości lub nadziei. Pamiętajmy, że Izrael wtedy był pod okupacją rzymską i też było bardzo polityczne rozumienie Mesja, Mesjasza, który miał przyjść, a Jezus tego bardzo unikał, więc to jest też ważne, żeby to wziąć pod uwagę. No i ten Judasz chyba według niektórych teologów, on chciał sprawdzić, tak, co z ciebie za Mesjasz? Co z ciebie za Bóg? Co z ciebie za Zbawiciel? I wydaje się, i to jest najbardziej naj, tragiczne w całej tej historii, że Jezus mu na to pozwala. I to jest... Z jednej strony można by się kłócić, że nie powinien mu na to pozwolić. Przecież wiedział, że go Judasz zdradzi. Mógł powiedzieć innym jego uczniom, to by go obezwładnili lub nie pozwolili mu wyjść. Tak, A Jezus nawet jakby zachęca go, żeby zrób to szybko. Żeby ta twoja zdrada trwała jak naj, najkrócej. Nie? To jest bardzo, bardzo ciekawe. No ale tutaj, tak jak mówię, opinie są bardzo różne, bardzo specyficzne, a takim od Ostatnim obrazem, spróbuję go tutaj zarysować słowami, żeby radiosłuchacze mogli go sobie wyobrazić lub dzisiaj można wygooglać po prostu, jest kapitel z Bazyliki w Wezle w Burgundii, w którym, na którym Jezus po prostu bierze na swoje ramiona ciało martwego Judasza. Tak? Bardzo piękny, bardzo brutalny, taki tragiczny, tragiczny ten finał, ale też pokazujący, że Jezus jest dobrym pasterzem, zwłaszcza dla czarnej owcy, gdy ta czarna owca się zgubiła. I teraz jeszcze powrócę do pani tezy bardzo ciekawej, że on był ofiarą. On był ofiarą, e, więcej niż ofiarą, e, co jest bardzo, bardzo trudne i myślę, że każdy z nas bardzo dobrze e, będzie wiedział o czym mówimy. Jesteśmy ofiarą, e, sprawcą i świadkiem często naszych złych czynów. E, gdy coś zrobiliśmy źle, to problem nie jest tylko moralny, że to było obiektywnie źle czy nie czy niesłuszne, czy potraktowałem jakąś osobę nie tak, jak powinienem. Problem jest w tym też, że ja to widzę. Czyli widzę siebie jako zdrajcę na przykład. Widzę siebie jako, jako osobę czyniącą złe rzeczy innym i zaczynam o sobie w taki sposób myśleć. Nie? I to jest właśnie takie samo napędzanie się i możemy stać się właśnie jednocześnie sprawcą zła, jego ofiarą i co najgorsze świadkiem. Nie? Kumulując w sobie wszystkie te trzy figury, e, bardzo bolesne, każda osobno, a tutaj jeszcze mamy to spotęgowane w tym doświadczeniu. I myślę, że tak było też w kontekście Judasza, tak? że on jednocześnie był Ofiarom, ale nie Bożego planu predestynacji, że miał odegrać taką, a nie inną rolę, bo w wolności na pewno mógł odegrać inną, nie? ale jednak zdecydował w taki sposób. E tak samo my, tak? Mamy do, e, tą naszą wolność, dlatego to jest mega ważne pytanie, tak? czy, czy determinizm, czy nie? Bo jeśli nie mamy wolności, to nie mamy o czym rozmawiać w ogóle. Ale jeśli mamy wolność, no to potrzeba dużo rozmowy, nie? Żeby uważać, czy to, co robię, nie jest e, jakąś zbrodnią, jakąś zdradą, której jestem jednocześnie e, sprawcą, w jakiś sposób pośredni lub bezpośredni ofiarom, ale zawsze też świadkiem. Więc to są takie trzy figury, które od kilku lat chodzą za mną. E, e, I ten plan zbawienia, o którym mówiliśmy, to piękno przychodzące od Boga. Oczywiście ono mogło się dokonać na każdy inny sposób. Teologia mówi bardzo wyraźnie, e, Bóg mógł zbawić świat tak o. I e, wszystko byłoby załatwione. Więc e, ojcowie Kościoła i ten mój e, mistrz teologii, Bernard Sesbue, zadają pytanie, no to zastanów się, dlaczego Bóg wybrał taki, a nie inny sposób zbawienia? No, ja, ja nie czytałam tego teologa, ale zadałam to pytanie wielokrotnie sobie w życiu. Tak, tak. Myślę, że każdy z nas je zadaje e, Kilka razy dziennie nawet, no. nie w takim konkretnym no, tak. i wyeksplikowanym brzmieniu, jak pani je podała, ale nawet w codzienności, tak, w relacjach międzyludzkich zadajemy sobie to pytanie. To, co mówiliśmy wcześniej, w relacji do siebie samego. Ja zadaję to sobie pytanie, nie? czy mhm. jestem właśnie, jak wiele potrzebuje pracy własnej, żeby przekonać się wbrew wszystkim... E, e, świadectwom zła własnego, które noszę w sobie, żeby jednak dać się przekonać bardziej tej, temu pięknu Boga i jego planowi zbawienia. I to pytanie jest zawsze dobre. I tu wydaje mi się, że nawet nie chodzi o znalezienie jakiejś satysfakcjonującej odpowiedzi, ale przyjęcie tego pytania jako część siebie, jako e, pewną misję, e, wydaje mi się, że to jest jedna z najważniejszych ram e, tej e, części tej naszej ramówki życia, jeśli można by to tak rozszerzyć mm -hmm. poza, poza radio. Więc e, może nawet to, to pytanie jest tym... E, dzyndzlem, nie wiem jak to się nazywa, na czym wisi obraz, na czym wisi rama. Rama musi mieć taki, taki haczyk jakiś, na którym musi być powieszona. Nie? Więc bez tego haczyka